Kwestia zmian klimatu. E, czy uważa Pan najpierw, czy człowiek ma wpływ na klimat, a jeżeli tak, to czy w związku z tym powinniśmy coś z tym fantem zrobić? I jeżeli tak, i, i jak konkretnie w Sopocie, co moglibyśmy zrobić w naszym mieście? No, pytanie z natury, takich, na które chyba może być tylko jedna odpowiedź. Ja mówię o pierwszej części Pana pytania, czy człowiek ma wpływ na klimat? Tak, człowiek ma wpływ na klimat. Jak pan znajdzie, państwo znajdziecie kogoś, kto odpowie inaczej, to bym chciał poznać takiego człowieka. No, znam wielu, tak. Aha, dobrze. No dobrze. Dobra, zostawmy ten wątek. Tak. tak. tak. tak. <laughs> Więc człowiek, człowiek ma z pewnością wpływ na klimat. Jeśli chodzi o sopo, co powinniśmy zrobić? No... Nie mówmy, że wszystko jest źle, czy nie mówmy, że wiele jest źle. Proszę zwrócić uwagę, ten program, który spowodował dopłatę mieszkańcom na zmianę systemu ogrzewania, oczywiście z węglowego. Symboliczne kwoty, Ale mimo, że to są symboliczne kwoty, które były przekazywane, proszę mi wierzyć, Kilkaset rodzin z tego skorzystało, więc suma summarum, Pani również, Pani na to tak? Ja, nie, Ale chwileczkę, bo to było przejście z ogrzewania węglowego na, na gaz, tak. e, czyli dalej, ok, mamy, e, mamy mniejsze emisje, ale mamy emisje. Ale mamy. Tak, czyli nie zeszliśmy do zera. Nie zeszliśmy do zera. A możemy. Pytanie, jak? zdecydowanie można... Pytanie, czy z aprobatą Urzędu Miasta, bo znaczy, jak nie, no, to... Jakby wiemy, to jak że, nie no, bez znaczy, bo to jest tak, że mieliśmy fajne inwestycje na przykład w szkołach teraz, które były mhm. docieplane i nawet tutaj obok na ósemce kolektory słoneczne się mhm. pojawiły, czyli, czyli mamy pewne jakieś ruchy w tej sprawie, się dzieje. Mhm. Tylko co więcej, bo tak naprawdę to jest mało i, do, i w budżecie miasta ta kwota 30 tysięcy na wymianę ogrzewania, no ona mnie skuje w oczy bardzo mhm. po prostu. Przy innych wydatkach tam milionów na całe miasto? Tak, na całe miasto. Tak. Ale nie ma chętnych. Skończyli się chętni. Dobre. Obok mnie palą węglem, także może Pro... powinienem do nich zastukać. Ale problem polega na tym. Mają mieszkanie komunalne i pewnie dlatego palą węglem, bo wtedy to, prze... to dofinansowanie ich nie dotyczy. Tak jak tu siedzimy, powiedzmy sobie szczerze, że, że przecież to nie troska o, przede wszystkim, nie troska o środowisko powodowała, że ludzie zmieniali swoje ogrzewanie z węglowego na gazowe. Tylko dwa elementy były brane pod uwagę. Uciążliwość palenia węglem, którą chcieli uniknąć, i bardzo duża różnica w kosztach. Gaz kiedyś był tak tani że jednorazowy wydatek na zmiany instalacji prawda, i zainstalowanie pieca gazowego powodował, że to się zwracało w dosyć szybkim okresie. W chwili obecnej gaz jest już tak drogi, że to spowolniło, a nie, że teraz ludzie postrzegają, że właściwie już yy, to, co mieli zrobić dla środowiska w Sopocie zostało zrobione. Ja nie mam wiedzy i nie chcę to polemizować, myślę, że państwo macie większą. Czy jesteśmy już tak bogatym miastem, ja nie mówię o Polsce, ja mówię o Europie, które w swoich budżetach powinno zabezpieczać środki na dofinansowanie, aby bezemisyjnie ludzie ogrzewali swoje domy. Robi to Słupsk. Także jeżeli gmina Słupsk może wymieniać we wszystkich budynkach publicznych. Publicznych? Zasadzie, taki, Aha, tak, no, tak no, mówimy no, o publicznych. Dobrze, przepraszam. Dobrze, ja przepraszam. Mówimy o tym, co jest pod kuratorem miasta. Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że znaczy moje myślenie o tym, co można zrobić w Sopocie jest takie, że projekty wspólne na przykład odnośnie e, energii elektrycznej która byłaby e, źródło odnawialne dla mieszkańców Sopotu mogłyby się dobrze domykać ekonomicznie i dlatego jeżeli się. Bo co to są pieniądze z budżet, prawda? To są nasze wspólne składki. Możemy to wpakować w różne rzeczy. I teraz, jeżeli moglibyśmy założyć na przykład tak zwaną spółdzielnię, która by była właścicielem elektrowni z odnawialnych źródeł energii, już tam obojętnie jakim, to już kwestia techniczna, na zdrowie, to dlaczego nie? Prawda? Jeżeli to by miało ekonomicznie ręce i nogi. To jest tego typu na przykład pomysł. Nie, nie wiem, jak się potoczyły losy solarów. Myślę, że ich nie będzie na tak zwanym Domu Pogodnej Starości na ulicy Mickiewicza w Sopocie. Dokładnie pamiętam, jak zwiedzałem z urzędnikami szpital dla ludzi psychicznie chorych pod Ełkiem. Nie pamiętam nazwy Małej Mieściny. Gdzie właśnie na szpitalu, na ogromnej połaci dachowej, takie solary były zainstalowane. I rozmawiałem nie tylko, rozmawiałem z wicestarostą tamtego powiatu, którzy jakby szukali znaleźli finansowanie. rozmawiałem z użytkownikiem, z dyrektorem technicznym samego obiektu i wykazywał same plusy. Pamiętam dokładnie, że po powrocie z tego, to było krótko przed moim odejściem, po powrocie z tej delegacji przekazałem wszystkie dane, może złe słowo przekazałem, bo byliśmy razem z naczelnikiem Wydziału Inżynierii i prosiłem o uzgodnienia dla projektu przebudowy Szkoły Podstawowej nr 6 dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej, aby bardzo poważnie w samych założeniach projektowych uwzględnić ten fakt. Rozumie? I żeby zrobić kolektory słoneczne? Żeby zrobić kolektory słoneczne na, na połaci dachowej, tam w tym Nowo, I bo tam nadbudowano. nie będzie? Według mojej wiedzy ich nie będzie. No ale to, czy, czy to były względy ekonomiczne, czy po prostu to wypadło z projektu, bo ktoś uznał, że, że a walnimy. Moim zdaniem projekt w ogóle tego nie objął. Aha, czyli, Aha. czyli, że w ogóle o tym ktoś nie pomyślał? Tak? O tym w ogóle nie, nie pomyślał. No dobrze, to mam nadzieję, że czy w takim razie, jeżeli zostałby Pan prezydentem, to wchodziłoby to w grę? No bo do tego dążymy, tak? Czyli mhm. próbujemy wyciągnąć, mhm. jeżeli... czas pytamy o tak, to, co by było, czyli, jeżeli zostaje dany kandydat prezydentem, to jakie są jego plany w tym zakresie? Czy moglibyśmy się w takim razie spodziewać, że pewne inwestycje proekologiczne odnośnie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w Sopocie mogłyby mieć miejsce? Z pewnością tak, może tutaj takie słowo wstępne, ja jestem przekonany, że bardzo wnikliwa i dokładna analiza budżetu, nie tego budżetu, który radni dostają do głosowania, nie tego budżetu, który później dostajemy sprawozdanie, gdyż on jest zbyt ogólny w swoim zakresie, trzeba faktycznie przyjrzeć się każdej umowie, która waży na obciążenia budżetowych. Jestem przekonany, że w tym budżecie można znaleźć duże oszczędności. Ja nie chciałbym dzisiaj, bo się boję, że wciągniecie Państwo w, w rozmowę, to, co, co by Pan wykreślił, żeby ewentualnie zrealizować to, co jest bardzo potrzebne, jak te kolektory na domu pomocy społecznej. Ja nie podejmuję się niczego wykreślania. Ja podejmuję się, podjąłbym się takiej analizy, aby znaleźć te środki w konkretnych oszczędnościach, które moim zdaniem są niepo, m, bardzo duże, możliwe do uzyskania, a koszty niepotrzebnie ponoszone.